Wibracja 64 Wiosenne porządki w Twojej aurze Twoja aura jest polem energii, który wydobywa się z Twojego ciała duchowego. W dużym stopniu wpływa na nią stan Twojego umysłu, równowaga czakr oraz otoczenie zewnętrzne. Twoja aura nieustannie zmienia się i ewoluuje. Jeżeli kolor Twojej aury został już kiedyś określony przez medium, dzisiaj jej barwa będzie najprawdopodobniej zupełnie odmienna. Nie istnieje takie zjawisko jak zła aura. Ludzie się tym martwią, lecz jest to mit. Nie da się mieć złej aury. Napotkasz czasem osoby, których obca energia nie będzie zgadzać się z twoją. Jak już wspomniałem wcześniej, kiedy zobaczysz osobę, którą darzysz uczuciem, która ma podobne zainteresowania lub czujesz, jakbyś znał ją od zawsze, to jest właśnie rozpoznanie duszy. Kiedy odczuwasz coś zupełnie przeciwnego, wtedy twoja intuicja mówi ci, że ta osoba nie jest dla ciebie odpowiednia i nie jest częścią twojego najbliższego otoczenia. Pomimo, że nigdy nie doświadczysz złej aury, w twoim życiu mogą pojawić się okresy zachmurzenia lub zmętnienia energii. Dzieje się tak, kiedy przez dłuższy czas stykasz się z energią, która z tobą nie współgra. Na przykład może to być miejsce, gdzie da się wyczuć złą energię, napięta sytuacja lub spotkanie z kimś negatywnym o energii. Czas, abyś nauczył się techniki, jak oczyścić swoją aurę. Wibracja na dziś. Opisana poniżej technika przyda ci się niejednokrotnie. Wykonaj ćwiczenie dzisiaj oraz za każdym razem, kiedy poczujesz, że twoja aura wymaga porządnego oczyszczenia. Ćwiczenie jest szybkie i skuteczne, zatem możesz wykonać je nawet podczas pięciominutowej wizyty w łazience. Możesz wykonać ćwiczenie w pozycji siedzącej bądź stojąc. Unieś ręce. Wnętrze dłoni skieruj ku górze. Zamknij oczy i wyobraź sobie, jak w twoich dłoniach zbiera się całe czyste światło wszechświata. Otwórz oczy. Następnie przesuń dłońmi przez całą swoją aurę wzdłuż tak. Wyobraź sobie, że masz magiczną świetlną szczotkę i, przeczesując palcami aurę, uwalniasz wszelki zastój, blokady i negatywne uczucia. Możesz teraz wypowiedzieć, moje pole energii jest pozytywnie czyste i pełne światła. Na końcu odetchnij z ulgą. Podziel się wibracją, oczyszczam swoją energię z wszelkich energetycznych śmieci. To wspaniałe uczucia.